Siema, cześć, witajcie w programie Plastikowa głowa Naszym gościem jest znany Hip-hopowiec, może na początek opowiedz nam jakąś swoją przygodę Siema jał, bracia, siostry, no to wiesz, siedzimy na wojsku, nie Mamy na maksa starciuchy, ciuchy, mamy ja mam czapkę. Ktoś nam zwrócił uwagę, że porozrzucane papierki To my się w ogóle nie dygamy, tylko mówimy, żeby zwalał. Muza zaskomy normalnie. Niesamowite. Powiedz, czy słyszałeś najnowszą płytę, bywycy, by, bo ja słyszałem, jeszcze tysiąc innych słyszałem. Weź tam, będę słuchał, robimy najlepszą muzę w okolicy. Rabki, hop 6 nazywa się płyta. Jest to nasza pierwsza płyta, pozdro dla prawdziwych. Prawa, To Powiedz mi, czy twój przekaz ma więcej do przekazania? No ta. Słyszałem, że weźmiesz udział w najnowszym show Warszawska fabryka emocji, gdzie pokażesz jak zjadasz kamienie Tak, to dla tych co we mnie wierzą, robię to dla was Zjadam kamienie od dziecka, kocham to idę po swoje Fantastyczna odwaga, to może już tak na zakończenie Powiedz kilka słów specjalnie dla naszych słuchaczy Pamiętajcie, wykucając się w internetowych komentarzach Udowodnisz, że twoje jest lepsze Nie słuchaj bandy idiotów, którzy mówią o ciężkiej pracy Ważne jest żeby się pokazać BUM BUM BUM Pokój bracia i siostry, niech prowadzi was Maria Dzięki za rozmowę! Na zakończenie konkurs! Jeżeli chcecie wygrać pomarańczowy abażur, hak, odblask i rurkę, wyślij nam ksero swojego dowodu osobistego, numer polisy ubezpieczeniowej i 2000 zł. Trzymajcie się! Hej! <słuch>